Witam Was w piątek rano, jeżeli słuchacie kapoka na jego stronie oficjalnej lub w sobotę rano, jeżeli słuchacie kapoka poprzez stronę kombinatu. O tym będzie za moment. Jest dla mnie, bo dla Was to jest taka pora jak dla Was. Kiedy nagrywam, jest piękne wrześniowe popołudnie. Jest bardzo ciepło, tak jak tego lata prawie nie było. A ja jestem w takim bardzo fajnym miejscu, no powiedzmy fajnie wyglądającym. Eee, przede mną rosną jarzębiny, trochę drzew, stara, pokryta blachą hala i druga betonowa, słychać świerszcze i w tle gdzieś dalej trochę ruchu ulicznego. Myślę, że ci, którzy słuchają uważnie moich audycji wiedzą już, że jestem w studiu S3 w Łęgu w Krakowie, gdzie nagrywamy program. Kolejny raz ten sam, znaczy inne jego odcinki oczywiście, ale ten sam program, o którym już kiedyś mówiłem. Zacząłem od y, takiego podwójnego powitania, dlatego, że kapok od niedawna republikowany jest w ramach kombinatu. Kombinat jest to inicjatywa, o której mówiłem w odcinku 50 trochę i która w od czasu tamtego nagrania doszła do skutku i już funkcjonuje pod adresem kombinat Gniazdo Światów net. To jest pomysł, w którym Przemek Pawełek przyszedł do mnie jakoś na wiosnę albo wczesnym latem 2011 roku na jakimś takim grillowo-ogniskowym spotkaniu przy piwie w Parku Kultury w Powsinie. Zaproponował wtedy stworzenie czegoś tak na dobrą sprawę, na kształt ramówki właśnie radiowej co nie jest niczym dziwnym, bo Przemek jest było nie było właśnie dziennikarzem radiowym więc tego typu pomysły są mu znajome i bliskie i myślę, że mogę stwierdzić teraz po tym pierwszym okresie nadawania, że udało nam się wystartować udało nam się wystartować mamy całkiem fajną ekipę, bo oprócz Przemka właśnie, który oprócz tego, że jest radiowcem, to para się też trochę y, pisaniem scenariuszy do komiksów. Prowadzi dosyć popularne w komiksowie y, bitwy komiksowe, polegające na tym, że do starcia na żywo staje dwoje artystów i rysują na zadany temat. Ale oprócz tego y, inicjatywą zainteresował się Wigor, Michał Nitkowski to jest taki człowiek, którego w komiksowie też przedstawiać chyba nie trzeba. Autor wielu komiksów i serii publikowanych głównie w internecie, chociaż nie tylko, ilustrował scenariusze Jakuba Dębskiego, ale sam prowadzi od dłuższego czasu taki bardzo rozbudowany projekt Meta-Meta, który udowadnia nam wszystkim, że komiks może być bardziej szalony niż nam się wydawało. Michał też zresztą jest szalony. Michał zaproponował, że na gra długi dosyć cykl podcastów o grach, o tym jak on widzi granie o swoich ulubionych grach i o paru innych rzeczach. Oprócz niego inicjatywą zainteresował się Mando z Radia Stephen King. Podcastową tego człowieka przedstawiać nie trzeba. Świetnie przygotowane, świetnie zmontowane audycje o Stevenie Kingu, ale nie tylko, o książkach, o adaptacjach i o wszystkich rzeczach pobocznych. On stwierdził, że chętnie zajmie się między innymi właśnie książkami, ale także filmem, serialem. Więc mamy tu już kolejny temat. No i do ekipy dołączył również Filip z Nie Tylko Dla Orłów, tego podcasterom, też przedstawiać nie trzeba jest to jeden z najdłużej siedzących w branży polskiej ludzi nadający do dzisiaj zresztą postać równie barwna, co umownie to nazwijmy kontrowersyjna w naszym małym środowisku on za to zadeklarował się, że w zasadzie może zająć się każdą tematyką i kiedy patrzę na planowany rozkład jazdy, to faktycznie ma taki zamiar i oczywiście w tym wszystkim jestem ja który też będę nagrywał różne rzeczy. Na razie popełniłem mały kawałek o muzyce, ale to przypadek raczej będę skupiał się prawdopodobnie na odcinkach komiksowych, bo to mnie kręci, ale nie wykluczam też innych. Dlaczego mówię udało nam się wystartować, a nie mówię udało nam się? Dlatego, że przed nami jeszcze bardzo daleka droga. To jest mały zespół i muszę przyznać, że będę musiał na bok odwiesić troszeczkę moje uwielbienie dla zasady o regularności. Aczkolwiek nie tyle może odłożyć je na bok, co po prostu trochę je sobie uchylić. Dlatego, że uważam, że jeżeli podcast ma być dobry, to musi być regularny. Kombinat natomiast składa się jakby z dwóch części. Z pięciu odcinków codziennych, nadawanych od poniedziałku do piątku. Każdy z nich w konkretnym temacie oraz z dwóch audycji autorskich czyli z Kapoka i z gonzofonu i sprawa wygląda tak, że o ile Kapok raz w tygodniu zawsze się ugazuje i Gonsofon, mimo pewnej wpadki w ostatnią niedzielę ze względu na awarię sprzętu to też sądzę, że będzie ukazywał się regularnie o tyle zapewnienie codziennie jednego odcinka jest dla tak małej redakcji w chwili obecnej nieosiągalne, oczywiście będziemy starali się natomiast Wydaje mi się, że nie możemy liczyć na to, że faktycznie co dzień coś jednak będzie się pojawiać. Tak czy siak uważam, że gdyby potraktować kombinat jako pojedynczą audycję, to dostajemy kilka odcinków w tygodniu i to już jest całkiem nieźle. Wiem też, że, bo dochodzą już pierwsze głosy, komentarzy, że taka forma wielu ludziom odpowiada. Można zasubskrybować sobie konkretną tematykę, dwie, trzy konkretne tematyki, bądź wszystko. I tu dochodzimy do tego, od czego zacząłem, czyli do republikacji Kapoka w innym dniu, niż on pojawia się oryginalnie. Dla mnie to też jest zgrzyt i długo się nad tym zastanawiałem. Bardzo chcieliśmy z Przemkiem, żeby Odcinki tematyczne były w tygodniu, a autorskie, te dwa, które są, bądź być może pojawi się ich więcej, żeby nadawane były właśnie w weekend. Ja niestety nie byłem skłonny przenieść kapoka z piątku. Kapok, pierwsze parę odcinków, o ile dobrze pamiętacie, pojawiało się właśnie w sobotę. Z różnych względów przeniosłem to na piątek, no i poza tym nie chciałbym się rozstać z hasłem w każdy piątek o dziewiątej, które jest moim takim podcastowym podpisem w związku z tym możecie słuchać Kapoka normalnie przez jego stronę, tak jak do tej pory albo jeżeli macie ochotę na większą dawkę podcastów co tydzień, to możecie cały czas słuchać go w głównym kanale albo zasubskrybować w audycjach sobotnich takie małe rozdwojenie dla mnie to tyle utrudnienie, że będę musiał sumować sobie statystyki z obydwu tych ośrodków co dalej z kombinatem? No cóż, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy. Trudno powiedzieć, na ile wystarczy wszystkim wytrwałości. Ponieważ jest to jednak projekt otwarty, w żadnym wypadku nie zamykamy teraz redakcji. Ludzie, którzy mają ochotę współpracować z nami na stałe, są oczywiście mile widziani, ale nie a w żadnym wypadku nie odmawiamy także występów gościnnych, kiedy ktoś na przykład zaproponuje nagranie jednej, dwóch audycji, no tak po prostu, żeby zmieścić je w najbliższym możliwym, dostępnym terminie. Zdecydowaliśmy się na taką, a nie inną formę, czyli na audycje krótkie, z tego względu, że ja też osobiście tak uważam, fajniejsze są rzeczy, w których można temat naświetlić i zarysować, niekoniecznie z wdawaniem się w szczegóły. Bardzo często jest tak, że jeżeli specjalista się na czymś koncentruje, to potrafi laika zanudzić. I być może taka trwająca pół godziny audycja o jakimś komiksie, bądź o jakiejś płycie, bądź o czymś byłaby interesująca, a być może nie. Oczywiście no, ogólna tendencja jest taka, że audycje z początku krótkie rozrastają się z czasem. Tak było też z Kapokiem. Pierwsze audycje miały około 10 minut, teraz standardem jest raczej 20. 50 miała prawie godzinę, no ale to akurat nie był trend, tylko odosobniony przypadek. Liczę jednak, że taka forma podawania informacji pozwoli przede wszystkim uatrakcyjnić gdzieś tam istniejące już zasoby polskiego podcastingu. Być może też sądzę, że to jest realne, pozwoli zaktywizować i znaleźć nowych, ciekawych twórców, nowe, ciekawe głosy, ludzi, którzy mają coś fajnego do przekazania, do powiedzenia i chcieliby w tej formie się spróbować. Takim przykładem jest właśnie Wigor, który nie był nigdy podcasterem i nie przypominam sobie, żeby ten człowiek cokolwiek kiedykolwiek nagrywał czy występował gościnnie w jakichś innych sytuacjach, a tu nagle Bach, proszę bardzo fajny pomysł na cały cykl audycji uważam, że to jest świetna sprawa i bardzo się cieszę że on z taką propozycją wystąpił i że bardzo konsekwentnie stara się ją realizować myślę też, że tego typu inicjatywa bardziej taka wszechstronna niespecjalistyczna i unikająca częstego dla wielu podcastów, prowadzenia audycji na zasadzie Personality. Użyję tutaj tego określenia które jest jednym z tak powiedzmy z typów nominacji w europejskiej nagrodzie Podcastowej, czyli charyzmatyczny powiedzmy sobie prowadzący opowiada o różnych rzeczach pozwoli nam to wyjść poza środowisko podcasterskie być może przyciągnąć ludzi, którzy na co dzień przyzwyczajeni do takiej formy obcowania z mediami posłuchają sobie pięcio-ośmiominutowego odcinka o czymś co akurat ich interesuje bo być może akurat omówiona zostanie książka z Gwiezdnych Wojen być może omówiona zostanie jakaś ciekawa płyta być może omówiony zostanie jakiś serial z którym chcieliby się zapoznać ale potrzebują zachęty Liczę więc, że być może taka inicjatywa pozwoli nam poszerzyć grono osób, może nawet niekoniecznie zainteresowanych, ale na pewno zaznajomionych z taką, a nie inną formą dostarczania mediów właściwą dla współczesnego świata. Jeszcze tylko słowo wyjaśnienia, ponieważ kiedy już wystartowaliśmy, ja zdałem sobie sprawę z tego, że hasło kombinat yy, współdzielimy z kombinatem podcastowym ze stroną podcasty.pl i muszę przyznać, że no, to było niedopatrzenie z naszej strony. Yy, myśmy mówili o kombinacie od zawsze, ja po prostu nie skojarzyłem, że podcasty.pl również yy, tak są zatytułowane w jakiś sposób, mimo, że zaglądam tam, co jakiś czas umknęło mi to. Yy, nie jest to żaden pomysł na robienie bynajmniej konkurencji, ani na podkradanie wyników. Mam nadzieję, że nie zostanie tak przez redaktorów tamtego ośrodka odebrany. Zasadniczo mogę tylko powiedzieć zapraszam w razie czego do współpracy. Być może z cykliczną audycją omawiającą polski podcasting na łamach kombinatu. Jednego albo drugiego to już w zasadzie do wyboru. No a skoro już jesteśmy przy takich kolektywnych projektach zbiorczych, to myślę, że fajnie by było opowiedzieć troszeczkę o najnowszym dziewiątym już numerze magazynu kolektyw Nomen Omen, który ujrzy światło dzienne na łódzkich dwudziestych już drugich dorocznych obchodach tańca Ognia, Deszczu i Smoka, czyli na MFK IG gdzie zjeżdżają się Wszystkie dwa tysiące fanów komiksu z całej Polski i przez trzy dni chodzą, kupują, sprzedają, popijają piwo i dyskutują o wyższości majtek na spodniach nad trzema palcami. Kolektyw no, to jest inicjatywa, która ciągnie się już dosyć długo. Na wiosnę przyszłego roku będziemy obchodzili pięciolecie tej inicjatywy. Ona się sporo zmieniła od czasu, kiedy Pierwszy numer został wypuszczony przez grupę pasjonatów. Ja o tym zresztą już kiedyś w kapoku mówiłem, więc nie będę tej historii przytaczał. Pozwolę sobie tylko powiedzieć dosłownie parę słów na temat najnowszego numeru. Sytuacja na rynku jest... jaka jest. Zinjol zwinął się pół roku temu. Nie ma jeszcze wprawdzie oficjalnego oświadczenia w tej sprawie w momencie, kiedy wypowiadam te słowa, ale... Potwierdzone jest już zawieszenie wydawania kartonu, który miał być pomysłem na regularny kwartalnik komiksowy w Polsce. Pomysłem artystycznie jak najbardziej udanym, ale najwyraźniej z jakiegoś względu jednak nie do końca odniósł sukces, skoro redakcja postanowiła go zwinąć. Na placu boju z regularnych magazynów zostaje w zasadzie biceps, którego trzeci numer jest spodziewany na MFKiG i kolektyw, no i na szczęście cała masazinów. Trudno jest mi powiedzieć, jakie są przyczyny takich przetasowań. Być może ten powrót do wydawanych własnym stumptem niskonakładowych kserowanych magazynów jest jakimś takim dążeniem po pierwsze, rynku odbiorcy do skorzystania jednak z tańszych komiksów. Chociaż ja bym nie narzekał, ostatnio wszedłem do kiosku i kupiłem sobie za niecałe 17 zł, dwa komiksy. Z czego obydwa były w pełni kolorowe, a jeden miał prawie 100 stron. Mówię tutaj o Star Wars komiks, zwykłym i bodajże wydaniu specjalnym. Ale to trochę inna zabawa. Najnowszy kolektyw jest nieco szczuplejszy niż kilka jego poprzednich numerów, z tego względu, że wypadły nam dwie serie, których autorzy nie zdążyli opracować materiału na czas. Mówię tutaj o serii Kapitan Mineta, Bartka Sztybora i Piotra Nowackiego i o serii najwydestyluchniejszy Bartka Sztybora i Maćka Pałki. To się czasem zdarza. Generalnie ludzie ci byli przez lato dosyć mocno zajęci i przyjęliśmy ze zrozumieniem Informacja o tym, że te serie nie dotrą. Jest na przykład za to rekord, którego powszednio nie było, bo Łukasz Okulski rysował zdjęcie i generalnie rzecz biorąc powraca na przykład Sarkis Karhazian, którego w ogóle dawno nie było, dlatego, że Rafał Treinis też produkował inne komiksy. Nie jest więc źle. Co jednak rzuca się też w oczy. Dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. To zawsze bardzo cieszy, bo znaczy, że nie powtórzą nam się już czasy, kiedy musieliśmy na przykład opóźnić wydanie y, numeru 4 Jeźdźcy ze względu na brak materiału. Widać jednak już różnicę. Y, to pokolenie postproduktywne, twórcy, którzy powyrastali z y, komiksów internetowych, oni powoli zaczynają dążyć w kierunku własnych rzeczy, w kierunku chyba dłuższych projektów. I mniej udzielają się już na scenie Zinowej. Natomiast jest cała masa twórców młodych, którzy chcieliby gdzieś zadebiutować. Niestety, jak to jest, wszędzie dobre chęci nie wystarczą i sam fakt, że ktoś chce zadebiutować i że wymyślił fabułę i zrobił do niej rysunki, bądź dobrał kolegę, bądź koleżankę, to czasem jest nie za dużo. Dostaliśmy tego materiału bardzo dużo i niestety spora część z niego jeszcze nie nadaje się do publikacji. Przyjęliśmy taką metodę, żeby faktycznie redagować, żeby faktycznie gdzieś tam starać się twórców podprowadzać. Część ze zgłoszonych komiksów wróciła do autorów z prośbą o poprawki i część z tych poprawionych według uwag redakcji Dolnej Półki Materiałów trafiło do numeru. To jest bardzo fajne, bo to znaczy, że ludzie chcą, mają zapał i przede wszystkim próbują się uczyć. Natomiast co widać? Przede wszystkim niestety u tych takich najnowszych twórców u tej fali wannabes, u, u Challengerów y, bardzo popularne są braki warsztatowe generalnie rzecz biorąc y, problemy z zagospodarowaniem planszy, problemy z poprowadzeniem narracji y, kłopot z rozpisaniem historii na strony, zaplanowaniem jej długości to są takie najpopularniejsze bolączki inna sprawa jest też, że Część z tych ludzi, nawet jeżeli fajnie rysuje i ma niezły warsztat, nie ma po prostu pomysłów na to, co chcieliby zrobić i produkują fabułki gdzieś tam mielące po raz kolejny schemat. Nie mówimy tu oczywiście o wszystkich. Tych zgłoszeń było bardzo dużo. Myśmy ostatecznie do numeru wybrali 82 strony, starając się dokonać przekroju między innymi coś, czego nigdy dotąd nie robiliśmy, trafiło tam osiem stron z projektu Statek Namiętności, który będzie w całości prawdopodobnie jeszcze przed końcem tego roku publikowany jako komiks internetowy. W związku z tym w najnowszym kolektywie macie szansę poznać sam początek historii, taką małą zajawkę w czerniej Wieli, ale już wkrótce, raz w tygodniu, będziecie mogli przeczytać kolejną stronę w pełnym kolorze. Wszystko zależy od tego, jak wyrabiał się będzie rysownik, ponieważ historia jest napisana i w miarę opracowana. Myślę, że to będzie dosyć dobry numer. Trudno mi powiedzieć, czy lepszy, czy gorszy od poprzedniego, ale na pewno ciekawy. Staraliśmy się z tego, co dostaliśmy, wybrać znowu przekrojowo, zaprezentować kilka nowych, że tak powiem, twarzy na scenie. Nie zapominać o starszej gwardii, Zdecydowaliśmy się na kilka rzeczy, powiedzmy tam eksperymentalnych to duże słowo, ale takich bardziej ciekawych i myślę, że to jest kolejny numer, który warto kupić. To jest oczywiście tylko moje zdanie, ja bym go prawdopodobnie kupił. Generalnie biorąc, czytelnicy też tak uważają, ponieważ kupują ten magazyn i nie mamy problemu ze sprzedażą całego nakładu, nie żeby ten nakład był jakiś oszałamiający. Natomiast jeżeli będziecie mieli okazję, czy to na festiwalu, czy też traficie go po prostu w jednym z kilku sklepów internetowych, gdzie można go nabyć, sięgnijcie po niego i czekajcie, jeżeli jesteście czytelnikami, albo bierzcie się do pracy, jeżeli jesteście twórcami, dlatego że już niedługo na wiosnę nadchodzi 10. jubileuszowy numer magazynu kolektyw, tym razem wracamy do pierwotnego pomysłu i nie narzucamy nikomu żadnego tematu. Będzie można stworzyć i poczytać historię absolutnie od wszystkim. A my postaramy się, żeby z tego co dostaniemy wybrać ich jak najwięcej, ale przede wszystkim jak najlepiej. A więc być może do zobaczenia w Łozi, a jeżeli nie to do poczytania w magazynie, albo do posłuchania na kombinacie. Pozdrawiam Was.